Witamy w kolejnym podcaście blogu Johna Cichonio oraz redakcji Real Madridnet, wcześniej Realservice.pl ze mną ja jestem Cichonio ze mną jest oczywiście Johnny. Witam Johnny. Witam. Jest z nami Tomek. Witam. I Sebak znany jako El Narrador z Real Net. Witam. Witamy. Witamy wszystkich. No Panowie jesteśmy po przerwie na reprezentację i e, może zaczniemy od reprezentacji Polski. Wracamy do życia w końcu. Wracamy do życia ligowego, ale, ale o, słówko o tym co się działo. E, wszyscy, wszyscy, wszyscy widzieliście mecze reprezentacji Polski i, e, ja, i chciałem zacząć od, od takiego dosyć kontrowersyjnego tytułu, który e, nadał m, skrótowi meczu Polska-Litwa. Serwis 101 Great Goals, który nazwał Polskę, e, można to przytknąć jako popychadła, pushovers, tak napisali, popychadła z Polski przegrywają z Litwą 2 do 0 i czy, Tomek, ty zwłaszcza śledzisz szczególnie uważnie tą reprezentację Polski, czy myślisz, że to zbyt zbyt drastyczne określenie, czy już trochę trochę, trochę tak wygląda bolesna prawda o naszej reprezentacji? Tak naprawdę ciężko jakąkolwiek prawdę o naszej reprezentacji określić, ponieważ w każdym meczu osiągamy inny wynik zwycięstwa z wyczerzem kości Słoniowej, zwycięstwa z Norwegią, czyli zespołami dosyć wysoko notowanymi. Później porażka z Litwą, remis z Grecją. Tak naprawdę ja przed każdym meczem nie mam, nie mam pojęcia tak naprawdę jak Polska zagra. No oprócz tego, że na pewno nie, nie, nie zagra jakoś rewelacyjnie, bo niestety ty, ty, ty, ty na nie robi żadnych postępów. Natomiast jeśli chodzi o wynik ja, tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo, więc yy, ja bym tutaj nie mówił ani, że jesteśmy tak słabi, że, że jesteśmy popychadłami, zresztą ten wynik z Litwą myślę, że, że, że, że na normalnym boisku ten mecz skończyłby się innym wynikiem, ani też yy, no, nie, nie, jakoś bym się tutaj nie oburzał, że, że jesteśmy przecież świetnym zespołem i, i dlaczego yy, dziennikarze nas obrażają, ale, którzy nie znają do końca realiów może polskiego futbolu. Yy, więc uważam, że to jest przesadzone zdecydowanie tytuł. Sebak, jakie ty masz wrażenia po tych dwóch ostatnich meczach? Przypomnijmy, Polska przegrała na wyjeździe z Litwą i zamisowała z Grecją też na wyjeździe 0 do 0. No, dla mnie ten pierwszy mecz szczególnie to wielka kompromitacja. No, z tego co wiem, w reprezentacji Litwi, w Litwy występował. Jeden z zawodników zagłębia Lubino, który w tym sezonie jeszcze w ogóle na boisko nie wszedł. No to naprawdę niedobrze świadczy o poziomie naszej piłki. Chyba że, ch chyba, że nasza liga może taka mocna jest. Na głębie ukryty tygrys, prawda? No co do drugiego spotkania, no to może patrząc na siłę tego rywala, no na agresję, no to może to dobry wynik, no ale sama gra nie powalała. A co myślisz o, o pożegnaniu Żewakowa w tym meczu? Moim zdaniem lepiej to spotkanie byłoby zorganizować w Polsce aniżeli w Grecji. no Wiadomo, że grał na Stadionie Olimpiakosu, no, w którym spędził kilka fajnych lat, występował, występowałem, no ale. No właśnie, on się nie żegnał z fanami Olimpiakosu, no nie, tylko z, z reprezentacją Polski, także faktycznie warto było. Dokładnie. Pomieszanie, pomieszanie z poplątaniem oczywiście. no Była okazja, to pożegnali że Włakowa, ale widać było, jak Grzegorz Latoj. I... Zbigniew Kręcina wręczali mu jakąś paterę przed meczem, że był trochę zażenowany, nie zdobył się na żaden uśmiech, lata oczywiście ze swoim filmowym uśmiechem, Robię, dobrą minę do złej gry, no żałośnie trochę to wyglądało. W ogóle słyszałem, że Smuda miał że Żywakowo zdjąć, nie wiem, po 10 i Po Po 30, po 30. 30 tak. tak, podobno Żywak mu powiedział, żeby jeszcze domu trochę pobiegać. <głosy> bo tak naprawdę był, był chyba najlepszym obrońcą w tym meczu. Po prostu parodia, parodia. No, to, to, to tutaj tak dużo mówić. Aż, a szkoda, bo warto było że pożegnać w bardziej klasowy sposób i mniej wiejski. Tak jak Smuda mówił. Wiejskiego pożegnania nie będzie. Cóż, no bo może, może nie było tragicznie wiejsko, natomiast y, nutka wiejskości jednak y, w tym pożegnaniu była. Co do Żybałkowa, to mi się przypomniało, jeszcze przed mistrzostwami Europy z Portugalią, Polska grała właśnie z Grecją u, u siebie, u nas graliśmy, nie powiem to chyba w Szczecinie, albo w Warszawie to było. No i właśnie pamiętam wtedy, jak właków po 30 minutach gry tak padł na kolana i kamera go zauważyła i on krzyczał, ja już nie mogę. Jak <grym> tak <mogę>. Arpoleda? <grym> tak, ale wracając do reprezentacji Polski, Tomek, Ty jesteś z Poznania i Franza Smuda trochę bliżej może znacznie niż my. No nie wiem, ja tak kontrowersyjnie może trochę zacznę, ale czy nie uważasz, że Smuda się nie nadaje na, na selekcjonera? piłkarskiej reprezentacji naszej? Czy, czy jego charakter nie jest po prostu, no, no po prostu się nie dodaje na, na to stanowisko? Ja, ja bym tutaj rozpatrywał dwie, dwie płaszczyzny. Jeśli chodzi o samą selekcję zawodników, czy, o, o, oprócz konfliktów, oprócz może Artura Boruca obecnie. Właśnie Patryk Małecki. No rzeczywiście Małecki, ale umówmy się, nie, nie jest to zawodnik, który wejdzie, nagle zbawi reprezentację. Oczywiście lepiej gdyby on był niczego go nie było, ale jeśli chodzi o samą selekcję zawodników Smuta rzeczywiście powołuje najlepszych polskich zawodników i nie, nie ma tutaj żadnych aż tak wielkich kontrowersji. No, można się kłócić o Małeckiego, no, ale, ale na pewno nie będzie to zawodnik pierwszoplanowy tej reprezentacji albo gotowy do wejścia do pierwszego składu. Natomiast Smuta nie posiada żadnych umiejętności, jeśli chodzi o dyplomację, odpowiadanie się dla mediów, nie jest konsekwentny w swoich decyzjach. Yy, nie, nie, nie potrafi, traktuje też że zawodników yy, często niepoważnie, yy, czyli mówi jedno, yy, robi drugie, często również obraża zawodników, yy, wywiada, też ostatnia sprawa z Jeleniem, gdzie oskarżył go, właściwie nie wiadomo o co, miał pretensje do, nie do niego, że jest kontuzjowany. no Jeleni zawsze jest kontuzjowany, yy, powinien się smuta tego yy, spodziewać, plus yy, jedna rzecz, nie robimy żadnych postępów. No, już, już, już półtora roku Smuda tą kadrę prowadzi i tak, tak naprawdę oczywiście widać jakiś jego pomysł na, na grę, jednak ta, ta drużyna się nie rozwija. Nie gra lepiej. Cały, cały czas popełniane są te same błędy. Czyli zbyt słabo zorganizowany pressing, zbyt duże przestrzenie między między liniami. Nawet Robert Lewandowski w wywiadzie dla, dla Gazety Zboczej stwierdził, że Potrzebują lepszego ustawienia, czyli stwierdził generalnie, że, że Smuda im nie pomaga za bardzo. Nie wiem, czy powiedział, że potrzebują lepszego, ale w ogóle tak mi się wydaje, Innego, że wspomniał, że, że w ogóle potrzebują ustawienia. Sebak, ty masz i jeszcze. Że tak, koncepcję należy do zawodników dopasowywać nieodwrotnie. No, nie, nie wiem, jak można bardziej swojego trenera skrytykować. Sebak, jaki, jakie jest Twoje wrażenie ze Smudy jako trenera w reprezentacji na rok przed, przed, przed Euro? Sam byłem zwolennikiem zatrudnięcia Franciszka Smudyna, stanowiska kolekcjonera naszej reprezentacji, no ale po tym roku, no to nie mogę zbyt optymistycznie patrzeć w przyszłość. No, moim zdaniem dobrze byłoby, gdyby do sztabu szkoleniowego Fransa zatrudni zatrudnić osoby, które po prostu zajmowałyby się wypowiadaniem dla mediów, a on po prostu zająłby się szkoleniem reprezentacji, no bo jak widać po jego ostatnich wypowiedzi, to po prostu miesza się mu te wypowiedzi. Raz mówi na przykład, że dany zawodnik, danego zawodnika nigdy nie powoła, a w drugim wywiadzie mówi, że danego drzwi do kadry nigdy nie były zamknięte. No, także, czyli no, trochę tak, tak jak tak jak byłby haker, miał tłumaczkę, tak Francowi by się jakiś tłumacz albo tłumaczka przydał. Może, może, że Włakow. Sorry, sorry. Może, że Włakow, on zawsze się świetnie wypowiadał. Teraz, albo... albo Marta Alf, reaktywacja. No właśnie, już się sprawdziła raz, to czemu nie? Ja bym wziął Borucę na to stanowisko. Ok. Zamówiliście już bilety na, na euro? Tak, 15 biletów. No, wszystkich nie wylosuję, ale gdyby tak było, to bym zbankrutował szybko. Ja mam mecze grupowe i na finałowe. Eee, tak, ja, ja trochę podobnie jak Tomek, też e, zamówiłem więcej niż, niż, niż, niż jestem w stanie kupić, ale myślę, że nie miałem na tego szczęścia, żebym wszystkie wylosował. Czyli jestem jedynym, który nie zamówił, to mam nadzieję, że Tomek wygra z 10, to może się podzieli ze mną. Eee. U mnie cała, cała rodzina jest obsadzona. Eee. Także Johnny musisz, tak musisz liczyć na kogo innego. Eee. I zobaczymy. Nie, nie, mówię, że wszyscy bilety zamówili. także. Aha, czyli, czyli może się jednak żony załapiesz. Eee. Sebak ty zamówiłeś na zapas, czy, czy, czy tyle mniej więcej, ile jesteś gotów? Zamówiłem około 10-12, żeby była jakaś sens, Wiadomo. Aha, tak. Wiadomo. Zobaczymy. Trzymamy kciuki. Każdy sobie. Tak, wyliczył Johnny. 5% szans mamy na wylosowanie <laughs> tych biletów. Grały oczywiście też inne reprezentacje i było. Parę, parę ciekawych wyników, ale nie, nie tak dużo też tak naprawdę. Przede wszystkim mecz, w którym było najwięcej reprezentantów Realu i Barcelony, to oczywiście mecz Hiszpanii, zwłaszcza z Czechami, czyli ten pierwszy eliminacyjny. Hiszpania wygrała 3-2-1, mimo że przegrywała, przegrywała w pierwszej połowie i trochę się męczyła. I ciekawa sprawa, Vicente Del Bosque, czyli oczywiście trener Hiszpanii, na mecz z Litwą, mimo że to też był mecz eliminacyjny i o punkty, tak jak obiecał, udało odpocząć wielu zawodnikom tak naprawdę Realu i Barcelony. Także na przykład Sergio Ramos szedł dopiero w samej końcówce, w ogóle nie zagrał Iniesta, zdaje się Szawi chyba też szedł, szedł, wszedł w trakcie meczu. Nie, Czy Szawi grał od początku, ale... Ja, tak, ale szed, Willi zszedł doszyć wcześnie. I no, o ile to oczywiście cieszy myślę wszystkich kibiców, i to jest bardzo na rękę klubom, to jednak takie wrażenie jest dosyć dziwne, że te, że te mecze reprezentacyjne już strasznie straciły na, na prestiżu chyba. Tym bardziej, że Liga Mistrzów teraz wkracza w decydującą fazę i poza Del Bosque też e, inni trenerzy godzą się po prostu już, już tych, tych piłkarzy puszczać wcześniej. Na przykład, na przykład Jogi Lew w ogóle zwolnił Ozila i Kedirę z, z całego, całego drugiego meczu e, towarzyskiego. Jogi lew, co? To? Jogi Lewno, no tak ma na imię. Joachim w skrócie. Joachim. Tak. Joachim. Okej. Okay, no że jesteś na ty, tak? Z Jogi lewem. Okay, tak, tak, tak go media nazywają, nie mój Tych nie jedno piwo na Oktoberfestie. <laughs> Okej, okay, ale już, już no poważnie teraz. I w przeciwieństwie jakby do tych do tych trenerów, którzy, którzy, którzy odpuścili niektórym zawodnikom nawet w meczach eliminacyjnych, na przykład Laurent Blanc albo pan Laurent Blanc eksploatował Benzemę nawet w meczu towarzyskim do tego stopnia, że po prostu Karim doznał kontuzji i no to na pewno nie jest coś, co by nas, co by nas, co by nas jakoś szczególnie cieszyło przynajmniej kibiców, kibiców Realu. Johnny, inne ciekawe wyniki jeszcze. In, inne ciekawe wyniki. Z, dla kibiców Barcelony jak najbardziej ciekawy, ciekawy, ciekawymi wynikami są dwa mecze Holandii i dwa mecze z Węgrami. Tak się ułożył terminarz dziwnie, że dwa razy rzędu sobie zagrali ze sobą, obie reprezentacje. W pierwszym meczu na wyjeździe było 4-0 z tego co pamiętam. Afelaj strzelił jedną bramkę, zagrał bardzo dobre spotkanie. A u siebie Holandia wygrała 5-3 po bardzo emocjonującym spotkaniu. 3-3 no, było bodajże do 95. Tak, 3-3 było tak, a potem e, chyba Kite tam e, strzelił na 4-3 z tego co pamiętam. No i już potem się rozwiązał mecz, e, rozstrzygnął. Ale Afelaj w dwóch, dwóch meczach zagrał bardzo dobrze i, y, i warto, warto zwrócić na to uwagę, bo być może y, zagra z Villarrealem na lewej stronie, a tu naprawdę w Holandii bardzo dobrze się sprawował. Nawet trener go tam chwalił y, za występy. W Żadnym z meczów nie zagrał do ostatniej minuty, co też nas cieszy. Nie musi, nie musi tak dużo grać, ale grał dobrze. Z innych meczów no jeszcze y, Brazylia, Szkocja. Na pewno warto wspomnieć 2-0. Brazylia wygrała bez większego wysiłku. Daniel Alves zagrał 90 minut. No, i gwiazdą spotkania był Neymar, który teraz jest przymierzany do, do wszystkich klubów na świecie. Tak, ale najbardziej się mówi chyba o zainteresowaniu Barcelony yy, nim. Yy, no i, i krótkie tylko pytanie do Was, do, do Kules. Yy, czy Wiadomo, że chłopak ma talent ogromny i, i umiejętności, ale. Czy naprawdę chcielibyście mieć zawodnika, który ma taką fryzurę? Jak on? To jest po prostu jakiś, jakiś skandal. E, dobra, co, co, co, co. Nie, co z Neymarem dla Barcelony? Jak, jak to widzicie? Neymar. Neymarem, przepraszam. Neymar, tak. No, przeżyliśmy fryzurę Ronaldinho, więc nie ma problemu z Neymarem. O, ja myślę, że to naprawdę, że to jest jeszcze jeszcze daleko, daleko, daleko gorsze, ale okej. Okay. Już, już oczywiście. Oczywiście. No oczywiście, chłopak ma wielki talent, to, nie, to nie, nie ulega wątpliwości. Natomiast co świadczy przeciwko niemu? Po pierwsze jest, byłby to transfer bezpośrednio z Ameryki Południowej, a doświadczenia Barcelony za Gasparta i w ostatnich latach z takimi zawodnikami są praktycznie wyłącznie negatywne, więc to, to jest wielki minus tego rozwiązania. I druga rzecz, on strasznie kozaczy z tego co, co, co czytałem, Chyba tam nawet w Santosie trenera zwolnił, tak. nie wiem czy będzie pasował charakterologicznie do Barcelony, nie chciałbym takiego, no, jakiegoś dupka po prostu w zespole. Oczywiście trzeba mieć charakter, ale nie potrzebujemy też zawodnika, który za bardzo by dożył. Ja się tu zgadzam z Tomkiem, uważam, że no, wielki talent, co widziałem, w ten mecz ze Szkocją pokazał naprawdę Aż trochę się, się zdziwiłem, bo on ma, nie wiem, nawet nie wiem, czy ma skończone 20 lat, a tak dojrzałe się zachowywał w polu karnym, jak no, niejeden razowy już dojrzały napastnik. No ale to największym problemem z Brazylijczykiem w takim wieku jest jego charakter i osobowość. No i no, wiem, że nie powinno się oceniać ludzi po wyglądzie, wiem o tym, ale po jego wyglądzie można stwierdzić, że charakter no, ma bardziej zbliżony może do Rubinio. Niż, niż do kaki, jeżeli bym miał tak zagadzeniać. Tak, tyle jeśli chodzi o Nilmara i zainteresowanie... Neymara! Neymara przepraszam, zainteresowanie nim Barceloną. Wolałbym Nilmara, prawdę mówiąc. Dokładnie. A ja, ja, ja, ja Nilmara szanuję, ale chyba jednak Neymar więcej umie, mi się udaje. Ja bym kupił Rosciego. <laughs> Okej. Okay. grała jeszcze Argentyna z Messim i z Di Marią i z Mascherano i z Milito, żeby już być konsekwentnym, wygrała, zremisowała dwa mecze 1-1 i 0-0 z Kostaryką i z USA. Tak więc nieimponujące nie wyniki. Z meczu z Kostaryką żaden z graczy Barcelony chyba nie wyszedł na boisku. Nie wiem, nie oglądałem tego meczu, ale z USA oglądałem, więc mogę powiedzieć, że Messi i Mascherano i Milito zagrali pełne 90 minut. Mecz przeciętny, tak jak już się przyzwyczaiłem do sparingów i nie lubię oglądać reprezentacji, no ale Messi pokazał, co miał pokazać, Di Maria też, miał co, też pokazał, co mógł. Przez chwilę było ciekawie, ale mecze reprezentacji no, na razie jakoś nie obfitują w, w emocje. I ostatni z dość ciekawych meczów w tej przerwie prezentacyjnej, ale ciekawy trochę z innych powodów, to był mecz Mourinho kontra dziennikarzy, o tym musimy też jeszcze wspomnieć. Mourinho zaprosił dziennikarzy stacjonujących w Hiszpanii przede wszystkim na, taki, na taką towarzyską gierkę. No i sam stanął w bramce zespołu złożonego z, z, z rezerwowych drużyn Real Madrid i częściowo też ze sztabu szkoleniowego. Wpuścił trzy bramki, myślę, że przy jednej przynajmniej zawinił. Ja myślę, że przy dwóch. Ja, ja bym go wywiniał tylko za to za to dośrodkowaniu. Przypominał Angelo Iga z Wisły kiedyś, tam grał. był taki bramkarz, on przypominał go w bramce. A propos dziennikarzy, jeszcze, jeszcze słówko o, o dziennikarzach polskiej telewizji, a propos, a propos, a propos transmisji z polskiego meczu. Sebak, ty, ty, ty miałeś uwagę jakąś? No tak, tak. No. Poziom koment komentatorów polskich no to pozostawia wiele do życzenia. Pan Szpakowski to chyba na latach 90. się zatrzymał. No jak ostatnio oglądałem mecz z Grecją, to przy, gdy przy piłce był Kamil Grosiński bodajże pod koniec spotkania to, to zachwycał się jaki jak to Rafał Murawski ma fantastyczny dribbling i dopiero po szczale zorientował się, że to nie był ten zawodnik. No to... może, da... może on też tak jak Johnny pamiętał ten poprzedni mecz z Grecją jeszcze. <laughs> Murawskiego wtedy jeszcze nie było nawet w planach do no, Grosieckiego tym bardziej. No cóż, tyle, tyle, jeśli chodzi o dziennikarzy. Może, może panu Szpakowskiemu też by się przydało wyjść na boisko i czasem się poruszać, żeby, żeby nie wiem. Żeby... Haliwa niech wezmą na komentatora z, z Real Madrid net. No, mógłby, mógłby, mógłby się zgłosić. Ja, ja bym chciał powiedzieć tylko, no, legendy się nie dotykam. No, pan Szpakowski naprawdę zasłużył na to, żeby komentować te mecze uczciwo, uczciwą pracą przede wszystkim. Jaką uczciwą pracą, przecież on właśnie nic nie pracuje. To jest najgorsze. To I właśnie, i właśnie to. Jest... No, on nie ogląda meczy na to. To dzień. jest ta polska zawiś, o której jest mówię. Jest jak Ferdek Kiepski. <laughs> dowiaduje się o nazwiskach zawodników na 10 minut przed meczem? Czyli jednak, się przygotowuje, jednak się przygotowuje. On, no on nie, tam nie musi. Pamiętam kiedyś, kiedyś podczas meczu Wisły z Tottenhamem sławnego Rafała Bogudzkiego. Tak, on, on często widzi zawodników na boisku, których nie ma tak naprawdę. No cóż, e, no cóż e, tyle, tyle o dziennikarzy Jaka? Już. Jaka piłka tacy dziennikarze, można tak powiedzieć. E, tak więc e, na szczęście rośnie młode pokolenie dziennikarstwa polskiego piłkarskiego. E, przechodzimy już, do, do, już na poważniej do, do tego, co nas czeka w weekend w Lidze Hiszpańskiej. Zaczynamy od e, Realu, który gra pierwszy w sobotę o 18.00. I można powiedzieć, że cieszymy się, że w ogóle ta, ta kolejka się odbędzie, bo przez pewien czas groził, groził strajk w Lidze Hiszpańskiej, ze względu na to, że niektóre drużyny nie chciały się godzić na, czy większość nawet drużyn nie chciały się zgodzić na to, żeby jeden mecz w każdej kolejce obowiązkowo był transmitowany w telewizji otwartej. Zostawiamy szczegóły jakby prawne, bo tutaj, tutaj sąd decydował o tym, że ta kolejka się jednak rozegra, i przechodzimy już do, do po prostu spraw czysto piłkarskich. Real gra ze Sportingiem Hichon, czyli z drużyną w sumie z dołu w tabeli, ale ten mecz z wielu względów wcale nie musi być prosty. Przede wszystkim duże osłabienia Realu przez kontuzje, które, które zawodnicy odnieśli właśnie będąc na reprezentacjach. Wspomniałem już o Benzemie, który według, według Blanka w ogóle miał zagrać dwa pełne mecze. Pod koniec meczu z Chorwacją doznał kontuzji mięśnia lewej nogi i... No i wiemy, że ze Sportingiem nie wystąpi, zobaczymy jak będzie z Tottenhamem, na razie drokowania na razie nie są zbyt optymistyczne, Marcelo ma mocno potłuczone żebra i też nie wystąpi, no i oczywiście nie będzie Cristiano Ronaldo, który ciągle leczy jeszcze starą kontuzję z, z, poprzednich, z poprzednich kolejek ligowych, tak więc trzech zawodników bardzo ważnych dla ataku tak naprawdę, bo Marcelo, Marcelo też, też w ataku się bardzo przydaje. Oprócz tego Mourinho zapowiada, że da odpocząć Abiemu Alonso i Pepemu, czyli dwóm zawodnikom, którzy są bardzo ważni dla drużyny i po prostu byłoby to według niego za duże ryzyko. I może teraz Sebak powiedz krótko, jakich zmienników się spodziewasz za, za tych zawodników, których nie będzie? Jak nasza, jak na to drużyna może wyglądać pod, pod ich nieobecność? No, ja na początku spodziewałem się, że w miejsce nieobecnego Karima Benzemy, czy też Cristiano Ronaldo zobaczymy na liście powołanych Alvaro Moratem, co dla mnie jest sporym zaskoczeniem, że nie znalazł się w kadrze. Jak widzimy, to mamy Aleksa Fernandeza, Cardosa, czy też Joan Frana. No, myślę, iż w pierwszym składzie możemy spodziewać się na szpicie Adebayora, ponieważ Higuain raczej nie jest gotowy na rozegranie pełnych 90 minut. No i możliwe, że któryś z zawodników Castillo dostanie swoją szansę. Tak, trzeba powiedzieć właśnie o powrocie Higłajna do składu, bo to jest jego pierwsze powołanie od kontuzji z listopada tuż przed meczem z Barceloną. Higuajn rozegrał już gierkę treningową dwa razy po 30 minut w ostatni weekend i strzelił nawet dwa gole, także wygląda na to, że czuje się nieźle. Chociaż trzeba powiedzieć, że jego powrót nastąpił trochę szybciej niż wszyscy się spodziewali. Może Mourinho stał na bramce? Ostała no na meczu z dziennikarzami Tak, tak To był, to był mecz z, z drugą drużyną Real Madrid. I no oczywiście Cieszymy się, że, że Higuain wraca do składu Ale tak jak powiedziałeś, na pewno on nie wyjdzie od pierwszej minuty I to na Adebayora teraz Spada odpowiedzialność za bramki Czy myślisz, że Możemy mieć problemy ze skutecznością Możemy sobie przypomnieć Jak to na początku sezonu było kiedy, kiedy nikt tak naprawdę jeszcze nie strzelał goli i w tych pierwszych meczach mieliśmy duże problemy ze skutecznością. Potem rozstrzelał się Higuain i jego kontuzja i znowu był przez, przez parę tygodni problem ze strzelaniem goli. No i teraz Benzema w najgorszym właściwie momencie kontuzjowany, kiedy zaczął strzelać bramki niemalże seryjnie. Przychodzą najważniejsze mecze w sezonie. No i, i, i, i czego możemy się spodziewać? Czy, czy Adewajor jest w stanie w tej chwili zastąpić Benzemę w jego najlepszej formie? No, moim zdaniem no raczej nie, no, nie jest w ostatnio w wys wysokiej dyspozycji. No, w ostatnich spotkaniach nie pokazał zbyt wysokiej formy. No Benzema w tej chwili moim zdaniem jest w swojej w życiowej formie. No, w ostatnich spotkaniach często pakował piłkę do siatki ry do siatki rywala, no. A co dała Bajona, no, póki co nie jest w najwyższej formie fizycznej. No, jego występy no nie są takie, jakie byśmy sobie, życzyli, no a ja mam nadzieję, że no w końcu złapię tą formę, no bo jeżeli chcesz, żebyśmy go wykupili z tego Manchester City, no to na pewno nie taką ogromną, jaką teraz prezentuje. No właśnie, jest, jest, pozostaje kwestia jego ewentualnego transferu, która się zbliża, której rozstrzygnięcie zbliża się wraz z końcem sezonu. Mourinho na razie twierdzi, że jest bardzo zadowolony z Adebayora, z jego postawy, z jego integracji. Ja się nie dziwię w sumie Adebayorowi, że on tak się do wszystkich uśmiecha, no bo na pewno wolałby z Manchesteru City tutaj, tutaj zostać wykupionym. Ale faktycznie to jest przed nim bardzo ważny sprawdzian, czy on, czy on jest w stanie dać drużynie to, czego, czego od niego się oczekuje. Ja myślę, że co do, co, do, co do reszty jeszcze nieobecnych, myślę, że możemy się spodziewać ustawienia drużyny takiej, jaką widzieliśmy pod nieobecność Cristiano Ronaldo, czyli bez takich nominalnych skrzydłowych, raczej dwójką napastników. I myślę, że tym drugim napastnikiem może być Di Maria. On już w takiej roli występował na przykład w pierwszym meczu po Grand Derby przeciw Valencji. On wtedy był napastnikiem razem z Ronaldo i za nimi biegało trzech piwotów i Ozil, tym razem myślę, że, że pod nieobecność Rabiego Alonso zagra po prostu Granero w drugiej linii. Nie będzie Pepego, ponieważ Mourinho nie chce go ryzykować, o tym już wspomnieliśmy. Jak myślisz, kto w jego miejsce zagra w naszej obronie? Z tego co widzę, to moim zdaniem może tak być, że w pierwszej jedenastce może szansę dostanie Gara, który w ostatnim czasie niezbyt często pojawia się na wojskach Primera División. No i możliwe, że rozledam mu szansę w tym spotkaniu, w obliczu braku tak wiem, zawodników. Tak, nie ma, nie ma, tym bardziej, że nie ma jeszcze Marcelo, więc Arbelo możemy zobaczyć na lewej stronie. W środku obok właśnie Carvalho zagra i ewentualnie jeszcze Albiol, który też jest w kadrze meczowej i też parę meczów w tym sezonie zagrał. Zobaczymy, będziemy oczywiście z, z uwagą to, te, te decyzje śledzić. I a propos, a propos właśnie tych nieobecnych decyzją, decyzją trenera, ponieważ przed nami jest mecz Tottenhamem i, i wyraźnie Mourinho po prostu ten mecz, przynajmniej jego decyzje świadczą, że, że ten mecz jest najważniejszy, on co prawda mówi, że przegrywając ze Sportingiem przegramy tytuł mistrzowski. Czy myślisz, że, że dla Mourinho tytuł mistrzowski jest w tym momencie priorytetem? Czy on może jednak, jednak skupia się na Lidze Mistrzów i na pucharze jako na tych turniejach, które, które jest w stanie wygrać z większym prawdopodobieństwem niż, niż Liga? No moim zdaniem mamy no jeszcze szansę na zdobycie La Liga. No, oczywiście to są raczej szanse bardziej matematyczne, no, bo Barcelona wątpił, aby poślizgnęła się jeszcze w jakichś spotkaniach. No i uważam, no, że właśnie bardziej Mourinho teraz składzie nacis na Champions League, którą tak bardzo pragniemy zdobyć po wielu latach posłuchy. No i Copa del Rey, no oczywiście wszyscy pragnęlibyśmy zdobyć potrójną koronę, no ale patrząc na obecną sytuację w tabeli, no to raczej jest to niemożliwe zbytnio. Tak, to jest, to jest bardzo... Sytuacja w tabeli będzie bardzo ciekawa, może być bardzo ciekawa po tej kolejce, bo zaraz przejdziemy do meczu Barcelona z Villarrealem, który ja myślę osobiście, że jest właściwie jedynym dzwonkiem dla nas, jeżeli, jeżeli chcemy jeszcze liczyć na mistrzostwo, to Barcelona musi tutaj się potknąć, ale zaraz o tym wspomnimy, bo jeszcze na koniec chciałem taką ciekawostkę i dla kibiców, dla kibiców Realu, że mecz Realu ze Sportingiem honorowo zainauguruje pierwszym kopnięciem Ronaldo, zwany oryginalnym, czyli Ronaldo Luis Nazario de Lima. Jest już w Madrycie, jest gotowy do, do złego honoru. No zawsze będzie miło zobaczyć zawodnika, który kończy karierę, jakby żegna się z, z klubem, w którym spędził jednak parę dość udanych lat mimo wszystko, zwłaszcza żeby, żeby się nie kontuzjował przy, tej, przy tym kopnięciu. Że w mogli zrobić takie pożegnanie, na przykład na Euro 2012. No ja myślę, że to jest dobry pomysł, tylko szczerze mówiąc nie liczę na, na naszych działaczy, że, że oni do niego wpadną. Na no Grzesiu, lato raczej nie ma takiej inteligencji. Może mu trzeba wysłać maila. Chyba, że Grecja hmm. awansuje to może wtedy. Grecja pożegna, że Okej, <grystanie> okay. przechodzimy w takim razie do meczu Barcelony z Villarrealem. Barcelona gra na wyjeździe. Pamiętamy wszyscy pierwszy mecz tych drużyn w pierwszej rundzie jesiennej. Przez niektórych dziennikarzy nawet określony jako najlepszy mecz w ogóle tego sezonu w Europie. Bardzo intensywne spotkanie z wieloma szansami z obu stron. Barcelona wygrała 3-1. No i na, na początek może jako wprowadzenie. Czego się spodziewacie, jak, jak, jakiego meczu się spodziewacie, czy spodziewacie się, że będzie bardzo trudno, czy że Barcelona jednak jest w stanie e, maksymalnie zmotywowana e, spokojnie sobie zapewnić zwycięstwo? E, pamiętajcie, że w, w perspektywie jest oczywiście mecz e, w Lidze Mistrzów. Może Johnny, ty zacznij. <laughs> Okej. Okay, um... To tak, moim zdaniem to na pewno nie będzie łatwy mecz. Nawet jeżeli Barcelona wyjdzie w 100% zmotywowana, skoncentrowana, to nie będzie łatwy mecz z powodu absencji Pujola i Szawiego. To może być, Nilmar i Rosji mogą wtedy w obronie naszej posieć spustoszenie. No a poza tym no, gramy na wyjeździe, tam na El Madrigal nigdy się nie gra łatwo. Chociaż jak przypomniłem sobie w tamtym poprzednim sezonie, też pojechaliśmy w trudnej sytuacji i Bojan nam rozstrzygnął mecz, tak więc może Bojan, który jest w dobrej formie, ale złapał kontuzję też jakieś i się leczy. Tak więc to na pewno nie będzie łatwy mecz, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobry jak ten pierwszy, to już bym był zadowolony, a wynik no jest sprawą otwartą. Remis to byłoby dobrze. Tak, oczywiście. Remis może nie byłby dobry, no oczywiście liczymy na zwycięstwo, natomiast e, oprócz e, tych kontuzji e, Chavi, e, poza zakartki, Abidal, e, Puyol, e, Messi niby też miał jakieś problemy po meczu e, reprezentacji z USA, na szczęście to, to wyjaśniło się korzystnie dla nas. Też Bojan, e, lekkie problemy. E, no wirus FIFA e, ni, ni, niestety e, zbiera swoje żniwo również. I my zawsze mamy jednak wielkie problemy w tych spotkaniach, następujących po spotkaniach reprezentacji. Teraz by się nam przydało właśnie taki match home u siebie zamiast wyjazdu do Villarreal. Z drugiej strony no, zawodnicy Villarrealu również wielu gra w reprezentacjach, więc mam nadzieję, że, że, że na nich te wyjaże również będą miały wpływ. Teoretycznie myślę, że lepiej, że trafiliśmy na Villarreal niż na przykład na Sporting Chihon, bo zawodnicy będą, mam nadzieję, Bardziej zmotywowani. Sytuacja nie jest łatwa, więc yy, i wiadomo, co się liga, już rozstrzyga powoli. A jakbyśmy grali być może z takim sportingiem Chichona, to w tym sezonie, jakoś te, na, te mecze z tymi słowszymi zespołami, nie zawsze koncentracja była taka, jak powinna być. Ale no to to jest via Real, tak więc y, czwarta siła, czy trzecia nawet y, La Ligi nie można lekceważyć. Y, mają bardzo dobrych zawodników. Y, no ale no, liczę na, na, na zwycięstwo. No remis to jest mówię, że, że będzie dobrze, bo jakby y, ciągle zachowamy przewagę nad Realem. Nawet jeśli Real wygra to ubezpieczną tam trzy punkty wtedy będzie. Tak więc y, y, no, to, to jest minimum. Jak myślicie, kto wystąpi w obronie pod nieobecność Pujola i Abidala tym razem? Uważam, że oczywiście na pewno wystąpi i Myślę, że, że jednak będzie grał Mili. To jest, jest to środkowy obrońca, jest to typowy środkowy obrońca. Chyba, chyba że, że Guardiola nie chciał spróbować z Busquecem. Raczej nie liczyłbym na to, że młody Fontas dostanie szansę w tak ważnym spotkaniu. Tak, ja myślę, że Adriano zagra na lewej stronie i bardziej by się składał ku Sowi. Mascherano wtedy by zagrał sobie na defensywnym pomocniku, na no, w środku yy, Keita pewnie zamiast Szawiego by wtedy zagrał. No zobaczymy, No Pep może tutaj pożonglować trochę, mamy teraz więcej opcji, może pożonglować, nawet i może zagrać, może zagrać buskes w środku pomocy, a Mili to na obronie. Nie trudno przewidzieć ruch Guardioli, ale yy, ja, ja bym osobiście wolał Busquetsa z tyłu i Mascherano przed nim, i na przykład Kate w środku. To będzie walka, więc tutaj trzeba będzie trochę siłowo zagrać też. John jest znany fan e, Mascherano. To może, może być ten problem, ten. Jeśli, jeśli Mascherano razem z Kejtą będą grali w środku trochę. E, wtedy nasza inwencja twórcza, nasza kreatywność e, ucierpi. E, Buskec jest jednak zawolnikiem bardziej kreatywnym. E, przynajmniej od, od Mascherano na pewno. A propos obrony jeszcze, to e, nie wiem, czy słyszeliście. Pika oficjalnie już jest Shakira. Shakira na swoim Twitterze to ogłosiła. Nazwała go moim słońcem. Jego słońcem. Tak, nazwała go, nazwała go jej słońcem. Szakira, Szakiry, Szakiry... Chyba słoneczkiem. Jej, jej, jej piosenki ponoć miały być zakazane. No Bernabeu była taka plotka, ale Waldano tego nie potwierdził. W ogóle, w ogóle, że miło z jego strony, że się zajął takim, takim ważnym newsem. A jeszcze słyszałem, słyszałem plotkę, że Ronaldo był widziany z, z Shakirą. Nie wiem jak to może wpłynąć na, na pikę, jego, jego formę ewentualnie. Na pewno będzie zmotywowany przed Grand Derby, jeżeli się o tym dowie. Myślę, że Ronaldo nie zajdzie z boiska w własnych siłach. O ile w ogóle zagra tak naprawdę. Zobaczymy jak, jak z jego formą będzie. Jeśli chodzi o inne nowości z Barcelony, to w czasie tej przerwy reprezentacyjnej zostały przedłużone kontrakty z dwoma zawodnikami, czyli Dani Alwesz i Pinto. Gwizdzący, Pinto. Gwizdzący Pinto, ekscentryczny Pinto. No i to są oczywiście zawodnicy o jakby profilach zupełnie odmiennych. Proda to jest rezerwowym, Dani Alves jest jednym z kluczowych zawodników drużyny. Wasze wrażenia na ten temat, Kules. On bardzo dobre wiadomości nie mogły być nawet lepszych moim zdaniem. Alves, który jego saga, i, i saga i jego kontraktu ciągnęła się, sprawa jego kontraktu ciągnęła się już miesiącami, już każdy miał dość tego. W końcu podpisał kontrakt ku zadowoleniu wszystkich. Nie dostał tego, znaczy nie dostał tych pieniędzy, których, których oczekiwał od, od naszego klubu. No właśnie, bo to, to, to był główny przedmiot sporu, czyli pensja. Klub nie chciał, nie chciał windować jego, jego pensji, żeby potem nie, nie pociągnęło to kolejnych podwyżek. Jakie osiągnięto porozumienie? Klub, klub ma swoją hierarchię zarobków, więc nie chciał podwyższać, nie chciał przesunąć jakby Alwesza do tej drugiej grupy, najlepiej zarabiających. Tak. Tak więc stanęło z tego, co nieoficjalnie się mówi na 6 milionach euro 6,5 góra, ale klub mu zrekompensował to w kontraktach sponsorskich, jakby no, nie, nie że klub mu załatwił, jakby to, tylko udzielił jakby pozwolenia na, na, na podpisanie z Adidasem bardzo lokatywnego kontraktu, który być może zrekompensuje to, to, to wszystko. Alvesowi. Chociaż to, ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo Alves przyznał, że mógł zarobić więcej gdzie, gdzie indziej, ale chciał chce skończyć karierę w Barcelonie i chce skończyć z tym mitem, że Brazylijczyk w Barcelonie tylko 3 lata dobrze może grać, a potem to już tylko dyskoteki. Oby tak było. Fantastyczna wiadomość: Dani Alves, najlepszy prawy obrońca na świecie, zostaje w Barcelonie no lepszego lepszego prezentu nie mogliśmy sobie wyobrazić z ostatnich tygodniach. Ważne jest również przedłużenie kontraktu z Pinto, który kiedy wchodzi, kiedy wchodzi do bramki nie zawodzi, a również myślę, że jest jeden z tych zawodników, którzy tworzą świetną atmosferę w szatni, więc to też bardzo ważna sprawa. Messi go ponoć bardzo lubi, tak więc być może to wpłynęło też na, na decyzję wody klubu. Pinto. Myślicie, że Pinto, bo on gra cały czas w Pucharze, Pucharze Króla w składzie Barcelony. Myślicie, że w finale też się możemy go spodziewać? No Już ale powiedział, że tak. No, Oczywiście będzie należy mu się. To będzie bardzo ciekawe w takim razie zobaczyć go w takim, w takim ważnym meczu. I na koniec niech będzie taki akcent pozytywny ze strony z obozu, z obozu madryckiego. W ostatnim tygodniu Pierwsza drużyna młodzieżowa właściwie Realu, czyli Juvenil A zapewnił sobie mistrzostwo swojej dywizji i Castilla, co prawda jeszcze ciągle, ciągle gra w swoich rozrywkach, ale awansowała na drugie miejsce, wygrywając jedenasty mecz w ostatnich dwunastu spotkaniach. No i trener Toril tam czyni po prostu niesamowitą niesamowitą robotę. Kto wie, czy, czy nie awansujemy w ogóle jeszcze z pierwszego miejsca, także w przyszłym sezonie bardzo możliwe, że doczekamy się małych Grand Derby w drugiej lidze. To już za dużo by było. Tych Grand Derby trochę będzie. Sebak, co, co, co myślisz w ogóle o Torilu jako potencjalnym następcy Mourinho? Czy, myślisz, że, czy, czy, to, jest, czy to jest trener, który, który uważa, że jakby pracując tylko z kastylią do tej pory jest godzien zaufania na przykład za dwa, trzy sezony dostać szansę w pierwszej drużynie. No moim zdaniem, no jeżeli Maureliniowa zdecyduje się po zakończeniu swojego kontraktu zrezygnować z kolei z to myślę, że czemu nie? Możemy dać mu szansę. Możliwe, że się sprawdzi. To by było ciekawe zobaczyć na przykład takiego madryskiego Guardiola, jakby nie było. Można go chyba tak określić. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast my się spotkamy po kolejce ligowej w poniedziałek i już bardzo ciekawe, bardzo naprawdę ciekawe wydarzenia przed nami. Na dzisiaj dziękujemy i kończymy. Ja jestem Cichonio, Johnny, Tomek oraz Sebak. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.